Przypominam, że w dalszym ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność. Zapraszamy do pozostania z nami do końca audycji. A zanim dojdziemy do końca, to będziemy mówić na temat, który zaczęliśmy od kilku tygodni. I jest to temat dwóch książek. Porównujemy dwie książki, porównujemy Pismo Święte czy Biblię. Porównujemy z katechizmem. Porównujemy z książką, która nazywa się Katechizm. I dzisiaj będziemy kontynuować nadal ten temat. Wybieramy niektóre miejsca, ponieważ te książki są dosyć obszerne, więc nie możemy całych studiować, studiować ale niektóre miejsca, a wy sami, drodzy, możecie zaglądnąć. Możecie zdobyć obydwie książki, możecie, może je macie obydwie w domu. Możecie sobie sami kontynuować, wybierać miejsca, które uznacie za dobre. Dzisiaj ze mną jest, jest jeszcze raz i dzisiaj, ze mną jest Ania Józef-Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Mówiliśmy o ostatnich kilku audycjach o Mówiliśmy w ostatnich kilku audycjach Ojej, o czym myśmy mówili? W sakramentach Mówiliśmy w ostatnich audycjach o sakramentach O siedmiu sakramentach Wymienialiśmy każdy Porównywaliśmy co na ten temat pisze w, w Piśmie Świętym I co pisze w katechizmie A dzisiaj tematem jest jest coś, co jest bardzo wyraźnie pokazane w Piśmie Świętym i dlatego temat może być bardzo interesujący. A zaczniemy od czytania, zaczniemy od przeczytania fragmentu z, z katechizmu jest to wiersz z katechizmu 133 1367. W tej boskiej ofierze dokonującej się we mszy świętej jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy. Tak, a teraz przeczytamy na ten temat z Pisma Świętego, szczególnie z listu do hebrajczyków. Bo tutaj jest mowa o ofierze, że w każdej mszy świętej jest dokonywana ofiara. Jezus jest ofiarowany w każdej mszy świętej. Więc zastanowimy się, czy dlaczego jest ofiarowany w każdej mszy świętej i czy w Piśmie Świętym też jest to przedstawione w ten sposób, że, w, że Jezus powinien być ofiarowany znów i znów, że ta ofiara krwawa czy bezkrwawa powinna się powtarzać. Jest to bardzo ważne. Dlaczego to jest ważne? Powiemy może pod koniec, ale zacznijmy od cytatów z Listu do Hebrajczyków i zobaczmy, co tam pisze na, tej, na temat tej ofiary Jezusa Chrystusa, bo, bo jest to, bo odbywa się to we mszy świętej. Może parę słów też na temat mszy świętej, przy okazji, ale przede wszystkim będziemy czytać w kolejności kilka fragmentów z listu do hebrajczyków. Tak. Tak, ja bym chciał powiedzieć, chciałbym na początek zwrócić uwagę na ten krótki werset z katechizmu katolickiego, który mówi o, nam o tym, że we mszy świętej obecny jest w sposób bezkrwawy Chrystus, natomiast na krzyżu ofiarował siebie samego w sposób krwawy. I teraz z tego krótkiego wersetu wynika, że gdy to odwrócimy że Chrystus na krzyżu ofiarował siebie w sposób krwawy. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale w takim razie, jeżeli Chrystus ofiarował siebie samego w sposób krwawy, co znaczy, że nadal w mszy świętej ofiaruje siebie w sposób bezkrwawy. Chciałbym też odnieść się do historii, dlatego że jest wiele nauk, które wypływają z tradycji. Jednak większość z nas być może nie zdaje sobie sprawy, ja sobie przynajmniej nie zdawałem sobie sprawy, dopóki nie zacząłem studiować pisma świętego, nie tak naprawdę nie szukałem, nie badałem, jak sprawy mają się, jeżeli chodzi o, o historię. I takich kilka faktów chciałem podać na temat mszy, że około, dopiero około roku 400 został wprowadzony zwyczaj. To nie był obowiązek, ale został wprowadzony zwyczaj codziennego odprawiania mszy. Jednak aż do wieku X, czyli minęło tysiąc lat, do tego czasu msza nie była ofiarą Była pamiątką. Dopiero około tysięcznego roku msza zaczęła się stopniowo przemieniać w ofiarę. I na uczęszczanie na mszę zaczęło być przymusowym obowiązkiem dopiero w wieku XI. Zwróćmy uwagę, że przez tysiąc lat msza nie była ofiarą. Co więc... Mhm, Także to, to tutaj, tutaj właśnie to, to jest ważny punkt, bo, bo dlaczego zajęło tysiąc lat? Przecież tysiąc lat od czasu, kiedy byli apostołowie, był Jezus Chrystus na ziemi, tysiąc lat zajęło, żeby ktoś zauważył ważność ważność, konieczność ofiary Jezusa, tak zwanej bezkrwawej ofiary. I dopiero w 1215 roku został wprowadzony dogmat przeistoczenia dekretowany przez papieża Innocentego III. 1215 rok. Dogmat przeznaczenia. Ten dogmat mówi rzekomo, że ksiądz codziennie czyni cuda we mszy świętej i przemienia hostię w ciało chrystusowe. A potem mówi się, że spożywa żywcem tego właśnie Chrystusa pod postacią chleba w obecności ludzi podczas mszy. I to zostało wprowadzone dopiero w 1215 roku. No to tyle. No to tak pokrótce, bo znowu teraz, szczególnie w, w wieku internetu, każdy może sobie to sprawdzić. Jest bardzo dużo informacji na ten temat w internecie, także to nie jest sprawa tajemnicza. Było, te rzeczy były trzymane w tajemnicy, w ukryciu przez wiele wieków. Ludzie byli trzymani w ciemności. Teraz każdy z nas może sobie to sprawdzić. A teraz przejdźmy do Pisma Świętego, do Listu Hebrajczyków, gdzie mówi na ten temat na, temat, na temat ofiary Jezusa Chrystusa. Ile razy ofiara powinna być wykonywana? I tutaj przeczytamy parę miejsc. Może Aniu przeczytaj kilka miejsc. Najpierw przeczytaj, Aniu przeczytaj jeden, a i parę słów i znowu następny. po, po Może siedem...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 Uczynił to bowiem raz na zawsze. Uczynił, Ania powiedz wyraźnie. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Uczynił to bowiem ile razy Jezus to uczynił i nie musi. Właśnie tu jest ważny punkt. Bardzo wyraźnie podkreślone. Raz na zawsze. Uczynił to bowiem raz na zawsze. List do Hebrajczyków, rozdział 9, 1-11-12. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią, swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Tutaj jest kilka bardzo ważnych a, takich motywów, tematów. Po pierwsze, Chrystus wszedł do nieba. Po drugie, wszedł z własną krwią, jest Podkreślone, dokonawszy wiecznego odkupienia. To jest bardzo ważne. Chrystus ofiarował siebie w sposób krwawy na krzyżu Golgoty. W werse... Raz na zawsze, przed chwilą przeczytaliśmy, raz na zawsze siebie ofiarował, raz na zawsze wszedł, dokonał wiecznego odkupienia. To się dokonało. raz na zawsze wszedł. Następny werset, Ania. List do Hebrajczyków. Sorry, myślałem, że będziesz czytał od razu. Okay. List do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział dwadzieścia osiem. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Kolejny werset, który klarownie nam przedstawia ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, jest tutaj podkreślone, został raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy. Po co Chrystus został ofiarowany? Po co Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu? Umierał za moje grzechy, umierał za Twoje grzechy. Tutaj jest powiedziane, Pan Jezus Chrystus raz umierał za moje grzechy. On raz umierał za Twoje grzechy. Tutaj jest napisane również, aby zgładzić grzechy wielu. Raz był ofiarowany. Wszy... Raz był ofiarowany, aby zgładzić grzechy wszystkich, którzy... Mu zaufają, którzy położą swoją wiarę i zaufanie w tej doskonałej, jednej wystarczalnej ofierze na krzyżu, którzy przyjdą i oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi. List do Hebrajczyków, dziesią... <śmiech> List do hebrajczyków dziesiąty rozdział, drugi wiersz bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? To jest w odniesieniu do arcykapłanów i kapłanów Starego Przymierza, gdzie ofiarowanie się powtarzało, było powtarzalne. Dlaczego oni powtarzali swoje ofiary? Dlatego, że że Tutaj jest napisane, gdyby nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy zostaliby oczyszczeni raz, już by nie powtarzali. Ale ponieważ te ofiary, które oni składali, nie, mały, nie miały mocy raz na zawsze ich oczyścić, dlatego oni powtarzali te ofiary. Taki prosty wniosek wypływa z tego wersetu, że ofiary, które nie mają mocy, muszą być powtarzane. Ale chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, który kiedy przyszedł, złożył raz na zawsze jedną ofiarę, której już nie potrzeba powtarzać, a która ma moc oczyścić, zgładzić grzechy wszystkich, tutaj, w 9. rozdziale, dwudziestym wersecie jeszcze raz tu jest podkreślę. Wielu, niestety, wielu nie uwierzy. Wielu będzie polegało na innych ofiarach, a nie na tej jednej, jedynej, która ma moc zgładzić grzechy, która ma moc dać w sumieniu i w sercu człowieka przekonanie świadomość,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 Tak, tu jest też właśnie taki ważny punkt, jak przechodzimy przez te wiersze, gdzie się powtarza to raz, raz na zawsze, raz na zawsze uczynił. I tutaj właśnie, co mówiłeś w tych ostatnich wierszach, 12 wierszu 18, to pisze, gdzie, gdzie jest ich odpuszczenie, gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech. I właśnie widzimy, że w, tym, w tej tradycji mszy jest właśnie robiony taki poważny, poważny a, przykład wprowadzania ludzi w, w, w nieporozumienie, wprowadzania ludzi w, w niezrozumienie. Bo ponieważ te ofiara musi się powtarzać, to znaczy ludzie ciągle nie mają świadomości odpuszczenia grzechów. A tu... To, co pisze w Piśmie Świętym, pisze, że ponieważ Jezus umarł raz i ta jednorazowa ofiara wystarczy, możemy mieć pewność odpuszczenia grzechów. Dlatego każdy, kto, kto uczestniczy w tych nabożeństwach, gdzie ciągle powtarzają się ofiary, on wychodzi, jak tu pisze, ze świadomością, nie wychodzi ze świadomością odpuszczenia grzechów, tylko wychodzi ze świadomością, że jego grzechy nie zostały odpuszczone. I to jest bardzo ważny punkt. I zastanówcie się, drodzy słuchacze, czy tak właśnie nie wychodzicie? Wychodzicie z nabożeństwa, wychodzicie ze mszy, zawsze tak samo świadomi, że wasze grzechy w dalszym ciągu nie były, nie zostały darowane. To do tego prowadzi to powtarzanie ofiary, o której Pismo Święte mówi, że nie należy powtarzać. Zrobimy teraz przerwę. Powracamy do naszego tematu, a tematem dzisiaj jest ofiara, ofiarowanie Jezusa Chrystusa i jest wielka rozbieżność, bo katechizm mówi, że ta ofiara powinna być powtarzana, ciągle i na nowo i na nowo powtarzana. Przez ostatnie stulecia nie wiadomo ile milionów czy miliardów razy ta ofiara była powtarzana, a Pismo Święte mówi, że ta ofiara nie powinna być powtarzana, bo Jezus umarł raz i ta jednorazowa ofiara Jezusa wystarczy do tego, żeby człowiek, który w to uwierzy, miał grzechy odpuszczone. I właśnie to jest ważny punkt, żeby się zastanowić, jak to jest z tą wiarą, no bo ludzie wierzą właśnie w przeróżne rzeczy. No, no, mów, mów. Myślałem, że skończyłeś. Tak. Um. Czytaliśmy z katechizmu, jeszcze raz powtórzę, w tej boskiej ofierze, dokonującej się we mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus. Właśnie, bezkrwawy. Podobno jest ofiarowany bezkrwawy w sposób bezkrwawy czy też jest ofiarowany w sposób bezkrwawy. A co pisze na ten temat Pismo Święte na temat bezkrwawego czy krwawego ofiarowania? W liście do Hebrajczyków, rozdział 9, wierz 22, coś jest na ten temat. Według zakonu, to znaczy według prawa Bożego wszystko, niemal wszystko jest oczyszczane krwią, a bez rozlewania krwi. A więc czy może być ofiara bezkrwawa? Najpierw czytaliśmy, że, że raz ofiarował siebie i nie trzeba powtarzać, a tutaj jeszcze jest drugi wątek. Czy, czy, czy, czy istnieje coś takiego w planie Bożym, czy w Słowie Bożym, jak ofiara bezkrwawa? Jeszcze jedno miejsce przeczytajmy na zakończenie z Ewangelii Jana 19, wiersz 30. Jest to bardzo ważny temat, jest to bardzo ważne podkreślenia i pamiętania, że jeśli ktoś bierze udział i w powtarzanej ofierze i powtarza i powtarza, to znaczy, że co? Że nie wierzy w doskonałą ofiarę Jezusa na krzyżu, bo jakby wierzył, to by to by uwierzył, to by wiedział, że ta jedyna ofiara, ofiara, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, wystarczy. Więc to jest sprawa bardzo poważna, bo dotyczy twojej wiary. A bez wiary jest napisane, nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie możesz zostać zbawiony. Wszystko opiera się na wierze. A jeśli ty wierzysz, że ofiara Jezusa jest niedoskonała i trzeba ją powtarzać, to wierzysz wszystkiemu, to, wierzy, to nie wierzysz temu, co jest napisane w Piśmie Świętym. A więc czytajcie, czytajcie, czytajcie Pismo Święte, czytajcie katechizm, ale po to, żeby porównać, sprawdzić i podejmijcie decyzję, komu będziecie ufać, któremu Słowu będziecie ufać, bo to dotyczy... Twojego życia i śmierci. Niech to będzie taką. Niech to, niech to brzmi tak jak brzmi w uchu każdego z was. I niech to będzie zachętą, jeśli nie czymś innym, bo nie chcemy straszyć, bo strach, dużo strachu mamy dookoła. Straszą nas codziennie w telewizji. a a Jezus przyszedł po to, żeby nam przynieść dobrą wiadomość, więc z tego powodu nawet nie warto straszyć, ale warto zachęcić i przypomnieć, to właśnie chcemy czynić i czynimy, a również dziękujemy Wam za to, że chcecie to słuchać i że to przyniesie korzyść, pożycie, pożytek i że kiedyś będziemy się cieszyć razem w wieczności, że przyjęliście, uwierzyliście i otrzymaliście zbawienie. W Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Wam, bogosławimy Wam w imieniu Jezusa Chrystusa i dziękujemy również Ani, Józefowi Lupa.